Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. A rodzina, która jest pierwszą szkolą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom, jak uczy Sobór, jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy.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 tego obwarowanego prawami egoizmu. <klucz> Trzeba, by mówili o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony. By mówili też porzuceni mężowie.